która działa we mnie potężnie. Kolosan, rozdział drugi. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę staczam za was i za tych, którzy są w Laodycei i za wszystkich, którzy nie widzieli oblicza mego w ciele. Aby pocieszone były serca ich, spojonych miłością i dla całego bogactwa zupełnego zrozumienia dla poznania tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa której skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. A to mówię, aby was, kto nie uwiódł podstępnymi dowodami, bo chociaż nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa. Przecież jak przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak też chodźcie w Nim. Będąc wkorzenieni i wybudowani w nim i utwierdzeni w wierze, jak jesteście nauczeni, obfitując w niej z dziękczynieniem. Patrzcież, żeby was, kto nie podbił sobie filozofią i próżnym omamieniem, według podań ludzkich, opartych na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie i macie pełność w nim, który jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności w którym też obrzezani jesteście obrzezaniem nieręką uczynionym przez zewleczenie grzesznego ciała przyrodzonego obrzezaniem chrystusowym. Pogrzebani z Nim będąc w chrzcie, w którym też razem z Nim wzbudzeni jesteście przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z umarłych i was, którzy byliście umarli w grzechach i w nieobrzezaniu ciała swego, razem z Nim ożywił odpuściwszy wam wszystkie grzechy, zmazawszy obciążający nas list dłużny, który przez ustawy był nam przeciwny i usunął go, przybiwszy go do krzyża i rozbroił władzę i zwierzchności, śmiało wystawił je na pokaz, w nim nad nimi triumfując. Niech wtedy nikt was nie sądzi z powodu pokarmu albo napoju, albo święta, albo nowiu księżyca, albo sabatów. To wszystko jest cieniem rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa. Niech was nie odciąga od nagrody zwycięstwa nikt, który by pragnął pokorą i służbą aniołom, wdając się w rzeczy, których nie widział, próżno się nadymając cielesnego usposobienia swego, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, będąc stawami i ścięgnami kierowane i spojone, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy umarliście z Chrystusem dla początkowych zasad świata tego, dlaczego jeszcze jakbyście w świecie żyli, trzymacie się ustaw? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczy się przez używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie które mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi i w fałszywej pokorze i w umartwianiu ciała, a nie mają żadnej wagi, gdyż tylko odnoszą się do ciała. Kolosan, rozdział trzeci. A tak, jeśli wstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie jest Chrystus, siedzący po prawicy Bożej. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi, Albowiem umarliście i życie wasze skryte jest z Chrystusem w Bogu Ale gdy się Chrystus, życie nasze okaże, wtedy i wy z Nim okażecie się w chwale Umartwiajcie tedy członki swoje, co jest w nich ziemskiego Przetyczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem Z powodu których gniew Boży przychodzi na synów opornych których i wy niegdyś chodziliście, kiedy żyliście między nimi. Teraz zaś wy odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, sprośną mowę z ust swoich. Nie kłamcie jeden przed drugim, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka z uczynkami jego, a oblekliście się w nowego, który się odnawia ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, Obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Przetoż przyobleczcie się, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serce litościwe, dobrotliwość, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie. Jeśli ma ktoś przeciw komuś jakąś skargę, jaki Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest związkiem doskonałości. A niech w sercach waszych rządzi pokój Boży, do któregoście też powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięcznymi. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkie mądrości, Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewajcie w sercach swoich Panu i wszystko cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie przykrymi dla nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem to się podoba Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, posłuszni bądźcie we wszystkim tym, którzy są Panami waszymi według ciała, nie służąc dla oka jak ci, którzy chcą ludziom się podobać, ale w prostocie serca bojąc się Boga. A wszystko cokolwiek czynicie z duszy czyńcie jako Panu, a nie ludziom wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie, a ten, co niesprawiedliwie postępuje, odniesie zapłatę niesprawiedliwości, a nie ma u Boga względu na osoby. Kolosan, rozdział czwarty. Panowie, okazujcie sługom sprawiedliwość i słuszność, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. W modlitwie bądźcie wytrwali, czuwając w niej z dziękczynieniem